Jeden z efektownych, choć nieco niebezpiecznych sposobów polegać będzie na zrywaniu hitlerowskich flag. W każde niemieckie święto wywieszały niemieckie i Niemcom podległe urzędy ogromne czerwone flagi ze swastykami. Te wielkie, jaskrawe płótna zwisały na dziesięć metrów i często niemal dotykały chodników, prowokując polskie oczy swą symboliką. Stwierdzić trzeba, że pierwsze hitlerowskie flagi zerwane były w Warszawie rękami Alka, ponieważ chłopiec ten, jak się przekonano już od pierwszych tygodni pracy w Wawrze, miał wyjątkowo rozwiniętą odwagę, a ponadto wciąż gnał go niepokój w poszukiwaniu rzeczy niecodziennych, w wykonywaniu czynów niełatwych, ponieważ silnie grała w Alku ambicja. To też flagi hitlerowskie, na które ruszał osobiście, były to zawsze flagi wyjątkowe. Koledzy z jego piątki szli na ściąganie flag normalnych, skromniejszych rozmiarów, na mniej ruchliwych ulicach. Alek ruszał do flag największych, do najbardziej eksponowanych punktów miasta. On też zerwał olbrzymią flagę z gmachu PKO na rogu świętokrzyskiej i marszałkowskiej. Wspinanie się, silne szarpnięcie, szybkie zwinięcie flagi i jazda. A potem, uśmiechnięty, zadowolony, odwiedza Alek przyjaciół i, wymachując rękoma pełen entuzjazmu, szybko opowiada o tym, jak to było. Cóż, u boga ojca, myślisz, że to ty jeden potrafisz? Zachnął się kiedyś Rudy. Przyjdź do mnie jutro, a postaram się pokazać ci coś. Zaintrygowany Alek. Wpadł następnego dnia do Rudego i oczom swoim nie wierzył. W pokoju czerwieniła się masa płótna trzech potężnych, dziesięciometrowych flag. — Rudy, człowieku, gdzieś ty to zrobił? — Zdjąłem z zachęty. — Bujasz, niemożliwe. — Jedźmy, sprawdzimy. Pojechali. Alek już z daleka wlepił wzrok we fronton zachęty i zdumiony zaczął cmokać. No, no, no. Spośród czterech olbrzymich flag wisiała tylko jedna. Trzy inne były zerwane. Na drążkach u góry czerwieniały strzępy mocno trzymających się resztek materii. No, no, no, powtórzył z uznaniem Alek, patrząc na małą postać rudego i w myśli przymierzając się do dolnego drążka ostatniej ocalałej flagi. Drążek ten był mniej więcej na trzymetrowej wysokości od ziemi. W oczach Alka widniało nieukrywane zdziwienie. Oczywiście wszystkie wyczyny Alka, Rudego i ich kolegów nie rodziły się chaotycznie i przypadkowo. Tylko ktoś nieznający mechanizmu działania zespołowego mógłby powziąć absurdalną myśl, że młodzi ludzie zależnie od natchnienia czy od nastroju wykonywali te czy inne oderwane akcje. W istocie rzecz wyglądała bardziej skomplikowanie, a może bardziej prosto. Za kulisami efektownej akcji Buków znajdował się ich przywódca i reżyser – Zośka. Oczywiście Zośka – nie był naczelnym wodzem Wawra w Warszawie, był tylko komendantem jednego z szesnastu rejonów, na jakie została podzielona stolica. Ale był to komendant zdolny, obdarzony wyjątkowym wyrobieniem organizatorskim i dysponujący doskonale dobranym zespołem. W każdej pracy, jaką trzeba było robić, Zośka brał osobiście żywy i bezpośredni udział. Przewodził w czasie szaleństwa Wiktorii, bił rekordy w czasie rysowania kotwic. W czasie roboty odznaczał się dużym opanowaniem i spokojem. Spokój ten i opanowanie najbardziej imponowały Bukom. Ale osobiste uliczne wyczyny Zośki były czymś mało istotnym i drugorzędnym dla jego udziału w akcji małego sabotażu. Istotna rola Zośki polegała na pracy sztabowej. To on rozplanowywał drobiazgowo i szczegółowo każdą pracę wyznaczoną jego rejonowi przez Komendę Wawra, troskliwie przewidując wszelkie niebezpieczeństwa mogące tej właśnie pracy towarzyszyć. To on organizował i podniecał wspaniałe współzawodnictwo inicjatywy i pomysłowości. On czynił z każdego występu ulicznego swoistą szkołę charakterów, przepajając wszelkie wystąpienia Buków atmosferą służby i obowiązku, punktualności, rzetelności, odwagi, koleżeństwa. Z miesiąca na miesiąc wzrastało przywiązanie i zaufanie Buków do Zośki. To, że umiał trafnie przewidywać i trafnie zarządzać, wiedzieli od dawna, jeszcze z czasów szkolnych. Teraz przekonali się, że Zośka stał się specjalistą w organizowaniu ludzi i życia. Mimo, że był ich rówieśnikiem i kolegą, poddawali się jego woli chętnie i bez wewnętrznego oporu. Szczególnie mocnym oparciem dla buków był Zośka w ciężkich okresach, kiedy w kogoś z ich gromady uderzył grom, lub gdzieś w najbardziej bezpośrednim pobliżu zapadał się grunt podziemnego życia. W takich chwilach zdolności przywódcze Zośki jakby uwielokrotniały się. Był jeszcze spokojniejszy niż zwykle. Decyzje wydawał szybciej niż zwykle. Pewnego listopadowego ranka 1942 roku uratował od niewątpliwej zguby dwoje ludzi tylko dlatego, że w ciągu minuty po usłyszeniu groźnej nowiny pędem wybiegł na miasto i zdążył w sam czas, by ich zatrzymać przed bramą zagrożonego lokalu. Zośka był wśród buków propagatorem teorii spokoju w czasie akcji. Mawiał często, w służbie potrzebny jest spokój, opanowanie, trzeźwa ocena, jasny umysł i pogoda ducha. Zabawne jest pochodzenie tej sentencji. Kiedyś gromadka Buków z Zośką na czele wypisywała jakieś hasła na długim murze pewnej fabryki. Chłopcy byli niespokojni, pisali nerwowo i szybko. Naraz z za rogu wyszedł stróż. Młodzi ludzie nie zauważyli go i pośpiesznie pracowali dalej. Stróż, po chwili konsternacji, oprzytomniał: Panowie, spokojnie, spokojnie, nie tak ostro. — Wy musicie pisać, ja muszę ścierać. Ale po co tyle tego? Nie tak ostro, powoli. Piszący zbaranieli, zaskoczeni zarówno nieoczekiwanym zjawieniem się stróża, jak i jego kpiącym głosem. Pierwszy uśmiechnął się Zośka, za nim inni. Gdy wracali z roboty, powtarzali sentencję stróża. — Spokojnie, panowie, nie tak ostro. Od tego czasu okrzyk ów stał się dewizą postępowania buków w akcjach małego sabotażu. Tylko odwaga i zdecydowanie połączone ze spokojem i trzeźwością dają powodzenie.